Czas na 27 odcinek, czyli dwie audycje i finał konkursu. W audycjach o szybkim ładowaniu telefonu oraz o czarnych pomidorach. Serdecznie zapraszam. ładowanie telefonów 30 sekund? To możliwe. Izraelska firma Storedot stworzyła ładowarkę wykorzystującą biorganiczne nanodoty, czyli nową generację elektrod. Prototyp powstał do ładowania akurat Samsunga S4. Urządzenie wykorzystuje nowy, inny typ baterii, którą montujemy w smartfonie. Według zapowiedzi ładowarka pojawi się na rynku za dwa lata i ma kosztować około 100 zł. Czarne pomidory. Brzmi dziwnie? Według mnie tak. Naukowcy, którzy je wyhodowali, twierdzą, że są bardzo zdrowe. Głównie przez dużą zawartość przeciwutleniaczy. Pomidor ten nie jest genetycznie modyfikowany. Pochodzi z metody krzyżówki. Pierwszy raz czarne warzywo zarejestrowano w 2009 roku i nadano mu nazwę Sun Black. Niebawem ma trafić do sprzedaży we Włoszech. Czas na finał naszego konkursu. Pytanie jest banalnie proste, ale zanim pytanie to przypomnę nagrodę. Nagrodą jest miesięczny dostęp do platformy Spotify Premium. Pytanie nieco na kreatywność, ponieważ dotyczy samej audycji, a dokładnie cyklu audycji 8. gatek. Napiszcie co Wam się najbardziej nie podobało, co Wam się podoba i co byście zmienili w audycji 8 gatek. Najbardziej kreatywne, najbardziej twórcze odpowiedzi będą nagrodzone właśnie tą naszą finałową nagrodą, czyli jednym miesiącem dostępu do Spotify Premium. To na tyle i czekam na wasze odpowiedzi na 8gattekmaupad@gmail.com. 8 Osiemgatekmałpa.gmail.com. Powodzenia! Dzięki za dziś! Pamiętajcie o pytaniu konkursowym. Słyszymy się jutro, a zwycięzca zostanie ogłoszony w najbliższy poniedziałek.